Co rozwalasz kościół, a we trzech dniach budujesz go, ratuj samego siebie. Jeźliś jest Syn Boży, stąp z krzyża. Także i przedniejsi kapłani z nauczonymi w piśmie i z starszymi, naśmiewając się, mówili iż ich ratował, a samego siebie ratować nie może. Jeźliś jest król izraelski, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy mu.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 Lama Sabachtani, to jest Boże mój, Boże mój, czemuż mnie opuścił? Wtedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to mówili, Eliasza ten woła. A zarazem bierzawszy, jeden z nich wziął gąbkę i napełnił ją octem, a włożywszy na trzcinę, dał mu pić. A drudzy mówili, zaniechaj.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 które były przyszły za Jezusem z Galilei, posługując Mu. Między którymi była Maryja Magdalena i Maryja Matka Jakubowa i Jozesowa i Matka Synów Zebedeuszowych. A gdy był wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatyi imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym. Wtedy przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusowe,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 i nie powiedzieli ludowi, iż powstał od umarłych i będzie pośledni błąd gorszy niż pierwszy. Rzekł im Piłat, macie straż, idźcież, obwarujcie jako umiecie. A oni poszedłszy osadzili grób strażą, zapieczętowawszy kamień.